Tak ty to znasz Mój dom, w którym piszę w Mój dom, który którym płaczę raz. Czy to znasz? Tak ty to znasz Mój dom, w którym piszę w Mój dom, który kocha kocham raz. Czy to znasz? Mój dom, moje szczęście Oczy, jak to jest Inspiruje nas życie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 Przyszłość ulg z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego. Raty hipoteczne rosną szybciej niż ceny domów. Biały dom poszukuje 16 miliardów dolarów na Krajowy Program Ubezpieczenia Powodziowego. Różnice w kapitale własnym pomagają Houston, ale szkodzą rynkowi Florydy. Plan reformy podatkowej republikanów przewiduje utrzymanie ulg z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego, ale eliminuje inne popularne ulgi, jednocześnie podwajając ulgę standardową. Krajowy Związek Realnościowców obawia się, że w wyniku takiego posunięcia mniej Amerykanów będzie mogło skorzystać z oszczędności podatkowych przy zakupie nieruchomości. Jednak Gary Khan, główny doradca gospodarczy prezydenta Trumpa stwierdził, że ludzie nie kupują domów z powodu ulgi hipotecznej. Dan Gilbert, założyciel Quicken Loans powiedział CNBC, że Gary Khan może mieć rację. Jego zdaniem, rzeczywistą liczbę stanowi udział procentowy netto dochodów, jaki płaci przeciętny amerykański właściciel domu. Rosnące ceny domów mogą nie być najlepszym sposobem na zmierzenie przystępności cenowej domów, tak twierdzą eksperci z CoreLogic, którzy donoszą, że dzięki wyższym oprocentowaniom kredytów hipotecznych w porównaniu z rokiem poprzednim, raty hipoteczne spłacane przez wielu właścicieli domów wzrosły niemal dwukrotnie w stosunku do ceny nieruchomości. Przykładowo CoreLogic twierdzi, że w lipcu średnia cena sprzedaży wzrosła o 6,7% w porównaniu do roku poprzedniego, ale typowa rata hipoteczna wzrosła o 14% ze względu na wyższe oprocentowania kredytów hipotecznych. Mimo to CoreLogic uważa, że typowa rata hipoteczna pozostaje o około 32% niższa od rekordowo wysokiej raty odnotowanej w czerwcu 2006 roku.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 Biały Dom prosi Kongres o miliardy w ramach ulgi dla ofiar huraganu oraz wsparcie dla znajdującego się w trudnej sytuacji krajowego programu ubezpieczenia powodziowego. Prezydent prosi ustawodawców, aby ci zapomnieli o 16 miliardach dolarów, jakie ten program jest obecnie winien na rzecz amerykańskiego skarbu państwa. Gdyby prośba ta została zrealizowana, składki na ubezpieczenie powodziowe wzrosłyby dla wielu właścicieli domów, co zachęciłoby prywatne firmy ubezpieczeniowe do wdrożenia własnego ubezpieczenia powodziowego. Poprawa sytuacji na rynku nieruchomości w Houston może nastąpić szybciej i być mniej dotkliwa niż w przypadku Florydy. Wszystko to z powodu różnic w kapitale własnym. W swoim najnowszym raporcie Mortgage Monitor Black Knight Financial zauważa, że w obszarze dotkniętym klęską żywiołową w Houston właściciele domów posiadali średnio łączny wskaźnik LTV na poziomie 53%. Ben Grabowski, wiceprezes Black Knight Financial powiedział, że wysokość kapitału własnego będzie stanowić silną motywację dla kredytobiorców, którzy myśleli o rezygnacji. Jednak na Florydzie ceny domów są nadal poniżej ich poziomu szczytowego, z 2006 roku, a łączny wskaźnik LTV wynosi 57%. Co więcej, 170 tysięcy kredytobiorców na Florydzie nadal ma ujemny kapitał własny.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 847 647 4000. 847 647 4000. Lub w internecie posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Niezmaterializowane obawy o zaległości w spłatach kredytów HILAK. Crowdfunding sposobem na Twój wkład własny. Większość seniorów mieszkających w miastach chce nadal mieszkać w dotychczasowym miejscu. Wielu ekspertów obawiało się, że nastąpi gwałtowny wzrost liczby zaległości w spłatach kredytów pod zastaw domu tzw. hilak zaciągniętych w latach 2000-2006. Zdaniem Koladziek obawy te nigdy się nie zmaterializowały. Firma twierdzi, że silna aprecjacja cen domów w ostatnich latach i utrzymujące się niskie stopy procentowe złagodziły ryzyko zaległości hipotecznych. Prognostycy najwyraźniej nie wzięli pod uwagę dużej liczby właścicieli domów, którzy spłacili już swoje kredyty przed końcem okresu spłaty. Słyszałeś już o GoFundMe, a teraz jeden z kredytodawców hipotecznych wdrożył inicjatywę o nazwie HomeFundMe, która stanowi sposób na społeczne sfinansowanie wkładu własnego na dom. Generalny CMG Financial powiedział w rozmowie z CNBC, że program pilotażowy jego firmy spotkał się z aprobatą zarówno Fannie Mae, jak i Freddie Mac. Każdy Amerykanin chce przejść na emeryturę i wyjechać na Florydę lub do Arizony. Nowe badanie przeprowadzone wśród starszych mieszkańców 10 dużych miast wskazuje, że większość seniorów po ukończeniu 80 roku życia nadal chce mieszkać w swoich miastach. Badanie wykazało, że 7 na 10 starszych Amerykanów chce pozostać w dotychczasowym miejscu, gdzie mogą spotykać się z przyjaciółmi, cieszyć się malowniczymi terenami, wypoczywać na świeżym powietrzu, robić zakupy i uczestniczyć w imprezach kulturowych. Badanie zostało sfinalizowane przez Wells Tower Incorporated, fundusz inwestycyjny z siedzibą w Ohio specjalizujący się w nieruchomościach z zakresu opieki zdrowotnej.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 I'm gonna make this place your home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 Moje szczęście. Oczy jak to jest. Posiadłość.com Inspiruje nas życie. Posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości. W jaki sposób Amazon kształtuje rynek realnościowy? Naciski dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Mieszkanictwa na Kongres w sprawie odnowienia Krajowego Programu Ubezpieczenia Powodziowego. Zwrot opłat przez Wells Fargo Nowy, niski poziom średniej wielkości działki budowlanej Duża część rynku nieruchomości skupi się w 2018 roku na firmie Amazon. Gigant w internetowym handlu detalicznym poszukuje lokalizacji dla swojej drugiej siedziby w USA. Miasta i regiony już konkurują ze sobą o miliardy dolarów i tysiące miejsc pracy, jakie zapewni Amazon. Realtor.com donosi, że niezależnie od tego, gdzie Amazon ostatecznie się ulokuje, będzie to miało duży wpływ na rynek realnościowy, co będzie stanowić również ogromne wyzwanie. Robert Dietz, główny ekonomista z Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów twierdzi, że wybrane miasto w krótkim czasie będzie musiało zapewnić dziesiątki tysięcy nowych lub zmodernizowanych lokali mieszkalnych. Z kolei Daniel Hale, Główna ekonomistka z realtor.com uważa, że jeśli Amazon wybierze obrzeża miasta, to może to skutkować powstaniem kwitnącego drugiego obszaru podobnego do miasta. Dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa popiera tych, którzy naciskają, aby kongres ponownie zatwierdził Krajowy Program Ubezpieczenia Powodziowego. Melvin Watt powiedział niedawno, zeznając przed Komisją do spraw Usług Finansowych Izby Reprezentantów, że nasze ostatnie doświadczenia z niszczycielskimi huraganami dowodzą, iż program ten wymaga odnowienia w trybie pilnym. We wrześniu kongres zatwierdził jego tymczasowe przedłużenie, ale na początku grudnia mija kolejny ważny termin b b b Wells Fargo zwróci pieniądze niektórym kredytobiorcom, którzy w latach 2013-2017 zostali obciążeni opłatami za przedłużenie blokady oprocentowania. Opłaty te musieli zapłacić kredytobiorcy, których opóźnienia w wypełnianiu wniosków kredytowych wynikały przede wszystkim z winy banku. Zwykle opłata ta jest naliczana tylko wtedy, gdy kredytobiorca nie wypełni dokumentów na czas, ale nadal chce utrzymać pierwotnie oferowane oprocentowanie z tytułu kredytu hipotecznego. Był taki czas, kiedy niektórzy nowi właściciele domów w kraju otrzymywali 40 akrów i muła. Teraz średnia wielkość działki na dom jednorodzinny mierzy 1 piątą akra, co zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów stanowi najniższy poziom w historii. Jednak jest to niewielki spadek od 2015 roku, kiedy to średnia wielkość parceli po raz pierwszy wynosiła poniżej 8600 stóp kwadratowych. Co więcej, nadal istnieją duże różnice wielkości działek budowlanych w zależności od regionu. Na przykład parcele w Nowej Anglii są prawie dwukrotnie większe niż średnia krajowa, co stanowi ponad 1 trzecią akra. Muzyka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 CoreLagic. Dalszy wzrost cen powoduje, że niedługo osiągną kolejny kamień milowy. Boomersi spłacają mniej kredytów hipotecznych. Do czasu. Wzrost wydatków na budownictwo w sierpniu. Według najnowszego indeksu cen domów i prognozy CoreLagic na najbliższy rok, ceny domów w kraju będą nadal rosły i jest bardzo prawdopodobne, że kryzys realnościowy zostawiliśmy już za sobą. Dane liczbowe pokazują, że w sierpniu ceny domu w całym kraju wzrosły o 6,9% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Molly Bezel, główna ekonomistka CoreLogic, przewiduje, że tempo wzrostu cen zacznie się stabilizować. Firma spodziewa się, że do sierpnia przyszłego roku ceny wzrosną o 4,7%. Z najnowszego raportu przygotowanego przez Fannie Mae wynika, iż zabawy celebrujące koniec spłacania kredytów hipotecznych stają się coraz mniej popularne, ponieważ mniej starszych właścicieli domów spłaca swoje kredyty hipoteczne. Dokument ten sugeruje jednak, że tendencja zaczyna się odwracać. Wśród najstarszych baby boomersów w 2015 roku prawie połowa spłaciła swój kredyt hipoteczny. To o 10% mniej niż wynosił wskaźnik spłat wśród właścicieli domów z tzw. milczącego pokolenia Silent Generation 15 lat wcześniej. Jednak młodszych baby boomersów spodziewany jest wzrost liczby osób bez zobowiązań hipotecznych. Szacuje się, iż wskaźnik ten dla najmłodszych przedstawicieli tego pokolenia wynosi 58%. Wydatki na prywatne budownictwo rezydencyjne wzrosły w sierpniu, czwarty miesiąc z rzędu. Analiza danych z Biura ds. Ewidencji Ludności przeprowadzona przez Krajowe Stowarzyszenia Budowniczych Domów pokazuje, że w sierpniu wydatki osiągnęły sozonowo dostosowane tempo roczne na poziomie 520 miliardów, co oznacza półprocentowy wzrost w porównaniu do lipca i prawie 12% wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów twierdzi, że miesięczne wzrosty wynikają w dużej mierze ze stałego wzrostu wydatków na budowę domów jedno- i wielorodzinnych, a także na renowacje. Kto sprzeda nasz dom? Jak to kto? Nie słuchasz magazynu Posiadłość? Zobacz w internecie posiadłość.com. I tak musimy sprzedać, więc dzwonię od razu 847-647-4000. Nie raz czy to znasz Tak ty to znasz Mój dom, w którym piszę mój dom, który Nie raz, czy to znasz Tak ty to znasz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 .com Posiadłość datkam 847 647 4000. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień, o zwykłej porze. Do usłyszenia.